Jak on zaczyna na sobie? ja, tam od razu. Jest bardzo istotna, okrutna historia. Okrutne czasy dochodzi do spaszenia całej masy na śmietnik. Odpady wyjebane na stronę sterują tym ogonem, testosteronem. Wypalam drogę, pomogę, kurwa, czekam na przeszkodę. W tym świecie hurtowni zabawek to nie jest pojedynczy przypadek, znam wiele. Ja w każdym kościele, bo diabeł często. tego świata, gdy to widzę odpala się armata jedna w spodniach, druga w kieszeni trzecia palona, dar naszej ziemi tani kabaret, bez komentarza każdy robi tak jak uważa, gdy nadarza się okazja nie stoi jak pizda tylko szybko wełbie mi gwizda ta ta, pozolna leporka to zaraz wysypuje z worka amnezje to nie żadne herezje a na imieniny? Plastikowe, z płyty chodnikowej, pizgaszcowe, pity hardkorowe Old school jiza, styla spoka, znowu coś mi wpadło do oka Chcesz dość do celu, dochodzi niewielu Ja to wiem i ciebie zjem Chcesz dość do celu, dochodzi Na wysypisku, przy ognisku Palą ten świat, rozmienia się na drobne pierdole wszystko co jest modne Może mój błąd, nie idę z prądem Nie wiem co się dzieje, kurwa czym ze bądem Na jachcie, ta poluje na rekina Później rozpierdala, prowincję w Chinach Tak na serio, stoję przed galerią Osaczam te kurwy, moją biżuterią Te mrówki, biorące łapówki Pękają portfele, a w nich stówki ma Główki uśpione dymem, wiem. Kurwa, jestem z kurwy prawdziwym. Cokolwiek to znaczy, mam nadzieję, że Bóg mi wybaczy, i nie wiem. Nie wiem, czy zadzwoni, dlatego nie ufam, kurwa, telefonii cyfrowej. Dzisiaj czuję się gorzej, więc ci powiem: lepiej, uboże świat się wytarga za uszy Czasy wojen, czasy suszy, Czasy miłości, czasy terroru I my, aktorzy z taniego horroru Gramy, kurwa, lecą reklamy Mam, o mamy, coraz bardziej wyjebany pod presją Budzę się z agresją, uciekam, kurwa Przed czarną procesją Złej materii, w mojej reżyserii Pomysłodawca, całej chorej serii Łapasz chmur, lokalizator bzdur Nieświęty Mikołaj, zielony wór! Chcesz dojść do celu, dochodzi niewielu Ja to wiem i Ciebie zjem Chcesz dojść do celu, dochodzi niewielu Ja to wiem i Ciebie zjem